gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, by przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówi o nim, miałem Pana zawsze przed oczami mymi,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 pozostaje domeną ich myślenia w, tylko w czasie tych świąt. I stąd yy, przeanalizowawszy tutaj praktykę, jak to, jak to wygląda praktycznie w życiu wielu ludzi, yy, analizując też, yy, jak to historycznie zostało poukładane, że akurat nie w tym czasie obchodzi się te święta i analizując też podejście ludzi do tego myślę, że dobrze robimy trzymając się tego co robili pierwsi uczniowie którzy cały czas podkreślali tą kwestię zmartwychwstania Chrystusa i widzimy w dziejach apostolskich wielokrotnie że ich zwiastowanie nazywane jest ogólnie głoszeniem zmartwychwstania i oni nie najwyraźniej nie czynili jakiegoś jednego dnia, czy jakiegoś okresu świątecznego, ale dla nich zmartwychwstanie Chrystusa było centrum Ewangelii. Na tym się opiera wiarygodność Chrystusa. Tak Paweł pisze w liście do Koryntian, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to nasza wiara jest daremna. Nadal jesteśmy w swoich grzechach. I nie może być to coś, co ubierzemy w jakiś świąteczny obrządek, a co gorsza dodamy do tego jakieś pogańskie zwyczaje i obrzędy i uczynimy z tego chrześcijańskie święto, które w swych obchodach zawiera więcej elementów pogańskich niż chrześcijańskich i na tym skupimy się raz do roku, co obawiam się nie przyniesie nam tak naprawdę duchowego pożytku, ale my musimy żyć codziennie w mocy zmartwychwstałego Chrystusa. I my, głosząc Ewangelię, głosimy Chrystusa Zmartwychwstałego. Kiedy mówimy o Panu Jezusie ludziom, często właśnie jak gdyby jest, jest, jest ta mentalność ukrzyżowanego Chrystusa. Jest ta mentalność, że owszem, On umarł, On cierpiał, ale dzisiaj co On mi może pomóc, co On dla mnie może zrobić? Ja muszę wziąć się za siebie, ja muszę się wziąć garść, Ty musisz się wziąć garść, Ty musisz się starać, Ty musisz spełniać różne dobre rzeczy. I wtedy jest nadzieja, że coś z tego będzie. Prawda jest taka, że bez Chrystusa i bez Jego mocy zmartwychwstania nic nie możemy uczynić. Nic, co naprawdę ma wartość u Boga. Nasz chrzest jest utożsamieniem się z Jego śmiercią ale jest też utożsamieniem się z Jego zmartwychwstaniem. I to utożsamienie się z zmartwychwstaniem oznacza rozpoczęcie nowego życia, które mamy wieść dzień po dniu, chwila po chwili. Każdego dnia mamy czerpać z tej mocy, która wzbudziła Chrystusa martwych. I to jest istota zmartwychwstania, które głosili uczniowie. Nie jakiegoś świątecznego obrządku, nie jakichś zwyczajów, nie jakichś tradycji ale tak naprawdę codziennego naszego życia jeśli tego nie ma co z tego, że zorganizujemy jakieś świąty, święta co z tego, że zorganizujemy jakieś specjalne zajęcia i zaśpiewamy specjalne pieśni jeśli tak jak dla wielu ludzi wraz z, z mijaniem tych świąt mija to wszystko nawet w tym wszystkim tak naprawdę trudno doszukać się istoty mocy, stanień i tego życia, które powinno ludziom towarzyszyć. Dlatego ja osobiście od kilku lat straciłem zupełnie jakieś takie świąteczny nastrój, i świąteczne pragnienie, żeby w takiej, jak to w naszej tradycji, jest, w naszej kulturze, obchodzone. Po prostu nie widzę sensu czegoś takiego. Natomiast za każdym razem, kiedy pojawiają się takie elementy jak święta, staram się zastanowić nad tym, czy w moim życiu poza świętami poza tymi okresami czy jest to prawda, która jest żywa czy, jest to, czy, czy ta kwestia zmartwychwstania towarzyszy mi w moim życiu, w moim doświadczeniu w moim codziennym życiu i czy ja rozmawiając z ludźmi czy głosząc im Chrystusa głoszę im zmartwychwstałego Pana, który żyje który może im pomóc, który może zmienić ich życie. Jakie jest moje nastawienie do Ewangelii? Czy jest to dla mnie jaka, jakaś teoria, jakaś prawda, którą jeśli ktoś pozna, jeśli będzie się starał ją wykonywać, to ona, jest nadzieja, że to je zmieni w jego życiu? Czy wierzę w zmartwychwzbudzonego zmartwychw Pana, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi i dzisiaj jest w stanie zmieniać życie ludzi, jest w stanie uzdrowić ludzi z depresji, jest w stanie uzdrowić ludzi z jakiejkolwiek choroby, z jakiejkolwiek dolegliwości. Jest w stanie pomóc w jakichkolwiek problemach rodzinnych ludzie się znajdują. Jest w stanie pomóc w jakichkolwiek ludzie są w problemach moralnych, czy religijnych, jakby tego nie nazwać. Natury duchowej. To jest istotą. Czy takiego Chrystusa znamy, czy takiego Chrystusa ludziom głosimy? Czy mówimy im o dobrych słowach, dobrego nauczyciela który żył 2000 tysiące lat temu to jest wielka różnica i chociaż tak jak mówię nie obchodzimy w jakiś szczególny sposób tych świąt to skoro ludzie już o tym mówią i skoro nie unikniemy tego tematu to warto sobie zadać te pytania czy moje życie jest życiem w wierze w Chrystusa, który żyje we mnie? I czy ja głoszę ludziom z martwych stałego zbawiciela, który może, ma moc zmienić ich życie, jeśli do niego się zwrócą z wiarą? Zobaczcie, ile jest problemów wokół nas, ilu ludzi jest naprawdę w sytuacjach, które po ludzku po prostu są beznadziejne. Nieraz jak zaczynam myśleć i wiem, że jeśli ktokolwiek z Was myśli na tym, co się dzieje na świecie, kiedy, kiedy znacie ludzi, znacie sąsiadów, widzicie sytuacje ludzi, które po prostu są beznadziejne. Po ludzku nic nie można zrobić. I wtedy zadaję sobie pytanie, jako chrześcijanin, czy mój Jezus może coś zrobić w tej sytuacji? Czy ja też załamuję ręce i mówię, nic się nie da zrobić? Po prostu jest to beznadziejne. Jaki jest ten mój Jezus? Czy jest to zmartwychwstały Pan, który ma wszelką moc? Jeśli człowiek przyjdzie do Niego z wiarą, może doświadczyć cudów w swoim życiu, może doświadczyć Jego nieograniczonej mocy. Czy po prostu załamuje ręce i mówię, tylko płakać? Nic nie możemy zrobić. To jest beznadziejne. No cóż ja Ci mogę pomóc? No pomodlę się o Ciebie. Ale czasami nawet nasze stwierdzenie, że się pomodlę o Ciebie jest takie beznadziejne. Że no nic innego nie zostaje. No pomodlimy się. No cóż możemy zrobić? No pomodlimy się. Nie zostawmy to Bogu. Ale nie jest to taka modlitwa wiary. Nie jest to takie oczekiwanie, że Jezu, Ty możesz coś uczynić. I to pokazuje, czy wierzymy w tego zmartwychwstałego Jezusa, czy wierzymy po prostu jakiegoś historycznego Jezusa. Niechaj Bóg pomoże nam dzisiaj otworzyć nasze serca przed Nim i niechaj Ono świeca nas swoją mądrością, swoją prawdą. I niechaj ta prawda, że Jezus żyje, że Jezus może na nowo zostanie odświeżona w naszych sercach. Abyśmy nie od święta nie od jakiejś okazji do okazji pamiętali i spolegali na żywym naszym Zbawicielu, ale że była to realna moc działająca w naszym życiu każdego dnia, dająca nam zwycięstwo nad grzechem, dająca nam zwycięstwo i łaskę, by przetrwać we wszelkich doświadczeniach, jakie do nas, do nas przychodzą, aby ostać się w wierze i uwielbić Boga w tych różnych wyzwaniach i sytuacjach, które stają na naszej drodze w Jego mocy i dla Jego chwały powstańmy proszę do modlitwy kochany nasz Panie dziękujemy Tobie za Twoją mękę na krzyżu, za Twoją śmierć, za rozprawienie się z naszym grzechem, rozprawienie się z mocą złego, za zniweczenie dzieł diabelskich i za to wspaniałe zbawienie, które nam zgotowałeś. Uwolnienie, Panie, od tego całego zła, w którym tkwiliśmy w naszej naturze zepsutej, w naszym upadku, przekazanym nam z pokolenia na pokolenie. W całej naszej nieprawości, niegodziwości i niemożności zbawienia siebie. Dziękujemy, że nas umiłowałeś w tym naszym stanie upadku. I przyszedłeś do nas i oddałeś samego siebie. I Twoją krwią, Panie, zmazałeś wszelki grzech, wszelką nieprawość. Tych wszystkich, którzy mają w Ciebie uwierzyć. Panie, zmartwychwstałeś też, dając nam dowód swojego zwycięstwa nad śmiercią, nad tym owocem grzechu. Pokonałeś śmierć i dzisiaj żyjesz, panujesz w swojej mocy i wzywasz każdego człowieka do pokuty, do upamiętania, do nawrócenia do Ciebie, do oddania się w posłuszeństwo Tobie. I obiecujesz działać w życiu tych, którzy Tobie zaufają, obiecujesz objawiać się w swej łasce i w swojej mocy. W życiu tych, którzy na Tobie będą polegać Obiecujesz, że nie będą zawstydzeni I my Panie Chcemy i dzisiaj prosić Ciebie Byś pomógł każdemu z nas Na nowo odświeżyć te prawdy O Twojej zmartwychwstałej mocy Odświeżyć te prawdy O Twojej obecności W życiu Kościoła Jako żywego Pana który ma mocy dzisiaj zmienić sytuację każdego człowieka. I modlimy się, Panie, o nasz naród, o ludzi wokół nas, którzy w tych obchodach świąt, w tych różnych tradycjach, które im towarzyszą, często zatracają i nie widzą istoty. Gdzieś te wszystkie naleciałości przesłaniają to prawdziwe poselstwo tego, że żyjesz i że wzywasz ludzi do życia dla Ciebie. Prosimy, Panie, byś w łasce Twojej mówił do ich serc, abyś użył nas, abyś użył tego słowa, które w jakiejś cząstkowej mierze słuchają, użył, Panie, czegokolwiek. By do ich serc przemawiać, by pokazać im, że żyjesz i że kochasz ich i że chcesz zmienić ich życie, chcesz wyrwać ich z grzechu, z pustej religijności, że chcesz objawiać swoją moc w ich codziennym życiu, nie od jakiegoś wielkiego święta, od wielkiego dzwonu ale na każdy dzień panie być ich Panem i objawiać w ich życiu swą moc. Przemawiaj naszych rodaków, Panie, pociąga ich ku Tobie, oświeca ich, jak też wszystkich innych, Panie, którzy w jakiejkolwiek mierze uczestniczą w tych świętach i obrzędach. Daj, Panie, by poprzez te rzeczy mogli dostrzec Ciebie, otwórz ich oczy i ratuj, prosimy, zbawiaj. Daj nam Panie i tutaj na tym miejscu dzisiaj doświadczać Twojej mocy, doświadczać Twojego życia, doświadczać Twojej realności. Prosimy, przemawiaj do nas i działaj pośród nas dla chwały Twojego imienia. Tchnij życie w te pieśni, pomóż nam Panie w naszych modlitwach, błogosław zwiastowanie Twojego słowa i cokolwiek przygotowałeś dla nas. Daj nam to przyjąć z wdzięcznością, z uwielbieniem, w pokorze, aby Twoje imię było uwielbione pośród nas. Prosimy o to w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.